Płyta Silny, wręcz duszący zapach krwi Czuć było już od progu Porożnik Elliot Marsh miał wrażenie, że wchodzi do rzeźni, a nie klubu muzycznego W środku pomyślał, że nie było to znowu takie dalekie od prawdy Na każdym niemal centymetrze kwadratowym podłogi leżały wypadraszone ludzkie zwłoki Ciała były świeże Krew jeszcze nie zdążyła ostygnąć. Była wszędzie, na ścianach, na suficie, kapała na stojących pośrodku pomieszczenia policjantów. Fotograf sądowy krążył między trupami niczym sęp nad podliną. Blade światło lampy błyskowej wyławiało z półmroku coraz to nowe okropności. Młoda dziewczyna z rękami wzniesionymi do pozbawionej oczu twarzy i ustami zastygłymi we wściekłym grymasie, oderwana ludzka głowa, wplątana pomiędzy kable od nagłośnienia. Chrysty panie, jęknął. Co tu się mogło wydarzyć? Próżnik dałby głowę, że podobne pytanie cisnęło się na usta wszystkim zgromadzonym na miejscu policjantom. Wydawało mu się, że z ust sierżanta stojącego po lewej usłyszał ciche westchnienie ulgi. Ktoś w końcu przełamał nieznośną ciszę, przerwaną jedynie suchymi trzaskami migawki aparatu i cichym kap, kap krwi sączącej się z sufitu. Dopiero teraz, na miejscu zbrodni, zapanowało poruszenie. Odzywały się pierwsze głosy, wyrażające jakieś domniemania, ktoś zaczął narzekać, inny przeklinać. Po chwili klub wypełnił właściwy śledczej roboczy gwar, mający na celu oswojenie zbrodni, uczynienie ją mniej straszną. – Ile osób mógł pomieścić klub? – zapytał Marsz. Sierżant zastanawiał się chwilę, wodząc wzrokiem po sali. Tak na oko jakieś 100, może 150. Trzeba by spytać o to właściciela, ale pewnie leży gdzieś tutaj. Zatoczył dłonią półkole, wskazując na zwłoki. Sądząc po ilości trupów, był dzisiaj komplet, rzucił porusznik bez cienia ironii. Jezu, 150 trupów. Naraz w jednej sali? Jak to możliwe? Na bombę raczej nie wygląda, sapnął sierżant, poluzowując nieco koszulę. Drzwi wejściowe były nie naruszone. oświetlenie i sprzęt nagłaśniający wyglądały na całe. Bomba rozwaliłaby to wszystko w drobny mak, gdyby została podłożona w tak niewielkim pomieszczeniu, no i z pewnością eksplozja zaalarmowałaby sąsiadów. Nagle policjant, który od kilku minut kręcił się na stanowiącym scenę niewielkim podwyższeniu, krzyknął głośno. Elliot odskoczył w tamtą stronę. Posterunkowy pochylał się nad umieszczoną pośrodku sceny dużą konsoletą, obok której rozstawiono dwa adaptery i mikrofon. Za pulpitem ze sprzętem przykłysnął chorobliwie chudy mężczyzna. Był cały pokryty krwią. Gęsta czerwona ciecz skapywała mu z włosów, brody, policzków. Porucznik odruchowo sięgnął po broń to samo uczynił posterunkowy. Chudzielec spojrzał na nich pustym wzrokiem, jego ciało przeszedł gwałtowny dreszcz, Dopiero teraz marsz zauważył paskudną ranę na jego szyi. Ranny wstał z wyraźnym trudem. Przeszedł kilka kroków, zachwiał się, a potem runął na podłogę tuż przy krawędzi sceny. Wstrząsały nim drgawki. W kącikach ust pojawiała się piana. Elliot podbiegł do niego, pospiesznie chowając broń. Dajcie do szybko jakiegoś lekarza! Wrzasnął z człowieka za ramiona i starając się utrzymać jego drgające ciało w miejscu. Z rany na szyi obcego trysnęła krew, plamiąc czerwienią płaszcz policjanta. Muzyka. Dobyło się z spojrzy pokrytych pianą i krwią warg. Muzyka. Zbliżył ucho do ust rannego. To ta muzyka. O słodki, Boże. W niebieskich oczach pojawiły się na chwilę jakby... Iskierki zrozumienia, po chwili jednak powieki o posklejonych krwią rzęsach zamknęły się. Porusznik chwycił w nadgarstku pokrwawioną dłoń. Nie wyczuł pulsu. Nie żyje? Dobiegło za jego pleców pytanie zadane spokojnym rzeczowym tonem. Z tyłu stał mężczyzna w lekarskim kitlu. Obok niego zaś dwóch sanitariuszy z noszami. Marsz skinął głową. Myślę, że powinien panu zobaczyć. Sierżant lekko dotknął jego ramienia. Po chwili Elliot pochylał się nad wirującą na adapterze płytą. Igła była uniesiona i z głośników nie dobiegał żaden dźwięk. Porusznik założył gumową rękawiczkę i wcisnął przycisk stop. Płyta zatrzymała się. Sierżancie, dajcie mi na chwilę latarkę. Skierował światło na czarną winylową powierzchnię, ze i zauważył, że rowki nie były koncentrycznymi okręgami, które znał z płyt zbieranych niegdyś przez ojca. Głębienia wiły się wokół środka krążka, tworząc jakieś fantastyczne wzory, zdumiającą asymetryczną plątaninę. Porusznik nie był żadnym audiofilem, ani specjalistą od sprzętu grającego, ale od razu zadał sobie pytanie, jak igła mogła poruszać się po takich głębieniach przecież to niemożliwe a nawet gdyby jakimś cudem się udało z głośników dobiegałyby jedynie szumy i trzaski pokręcił zamyśleniem głową po czym starannie schował płytę do foliowej torebki spędził w klubie jeszcze dobre kilka godzin towarzysząc zbierającym dowody policjantom i koronerowi, którego czekała w ciągu najbliższego dnia cała masa roboty kiedy opuszczał miejsce zbrodni Wrócił mu się w oczy zniszczony plakat wiszący przy drzwiach wejściowych. Zastanawiał się, czemu nie zauważył go wchodząc, ale złożył to na karu nerwowania. Napis na afiszu głosił Diabelski show DJa Zanna. W sklepie pachniało plastikiem i starym papierem. Na regałach, stołach i krzesłach Pięczyły się pudła wypełnione po brzegi winylowymi płytami. I ktoś to kupuje? Spytał Elliot przerzucając stosik rzadkich edycy płyt Beatlesów. Czwórka z Liverpoolu, dzierżąca pokawałkowane dziecięce laleczki z plastiku, wypała na niego z jednej z okładek. Gregory popatrzył na niego z politowaniem. Stary, wiesz jak bardzo lubię płyty i muzykę. W końcu w przeciwnym razie nie otwierałbym sklepu z rzadkimi nagraniami, prawda? Ale jeśli wyobrażasz sobie, że trzymałbym to wszystko z czystej miłości do muzyki, nie mając najmniejszych szans na sprzedanie choćby jednej z tych cacuszek, to chyba masz mnie kompletnego wariata. Trafiłeś w samo sedno. Porusznik uśmiechnął się szalmowsko. Gregory zaśmiał się. A jednak zdziwiłbyś się, jak wielu ludzi ulega czarowi czarnej płyty. Dla nich srebrne krążki kompaktów mogłyby nie istnieć. Uważają, że jedynie stary, poczciwy naleśnik pełen szumów i trzasków zapewnia niezapomniane muzyczne doznania. Elliot popukał się znacząco w czoło, wyrażając tym samym swój stosunek do podobnych dziwaków. Płyta, którą przez chwilę trzymałeś w łapach, warta jest mniej więcej cztery twoje pensje, Robert wskazał na krążek Beatlesów. Jest to cena, którą zaproponowałbym przyjacielowi. Porusznik już miał powtórzyć swój wymowny gest, gdy Gregory odkrząknął i rzekł. No dobrze, ale może powiedziałbyś mi wreszcie, co Cię do niej sprowadza? Elliot zamyślił się na chwilę, po czym odparł. Wiesz, nigdy nie sądziłem, że przyjdę do Ciebie w sprawie związanej z robotą. Zwłaszcza z morderstwem, wyjątkowo brutalnym i wielokrotnym. Kradzież płyt? Być może choć złodzieje wolą raczej kraść rzeczy, które bardziej świecą niż czarne krążki, ale nigdy morderstwo. Gregory zmarszczył brwi. Znali się od dziecka, wychowywali się na jednej ulicy, chodzili do tej samej postawówki, a ich ojcowie pracowali na tym samym komisariacie. Pamiętał, że pierwszych płyt też słuchali razem. A jednak młody marsz od początku wiedział, że pójdzie w ślady ojca i zostanie gliną. Grigorego to nie interesowało, bardziej pociągała go muzyka, jego rodzice nie mieli nic przeciwko temu, by związał z nią swoją przyszłość. Rozumiał, że nie ma co liczyć na karierę muzyka, brakowało mu słuchu i zdolności manualnych, by opanować gitarę w takim stopniu, w jakim sobie to wymarzył. Skoro nie mógł grać tego, co kochał, postanowił o tym pisać. Opublikował szereg recenzji w kilku ważnych pismach muzycznych, Potem związał się na stałe z jedną z redakcji i przeniósł do lepszej dzielnicy, gdzie otworzył sklep z płytami dla koneserów. Elliot został na miejscu, patlował te same ulice, których wcześniej pilnował jego ojciec. Przemykał tych samych pijaczków i złodziejarzków co papa. Wreszcie dochrapał się stopnia porucznika. Nie musiał już wycierać krawężników, za to na miasto patrzył już teraz zupełnie innymi oczami. Ulice, które pamiętam z dzieciństwa, nagle stały się jakby ciemniejsze. Nie wiem, w czym mógłbym ci pomóc, ale z pewnością mogę cię wysłuchać. Odparł po dłuższej chwili milczenia Gregory. Elliot nabrał głęboko powietrza w płuca. Pewnie weźmiesz mnie za czubka, ale muszę cię najpierw o coś zapytać. Czy muzyka może opętać człowieka? Kochaniutki... Patrzysz na żywy okaz cierpiącego na tę przypadłość. Nie o to chodzi. Poważnie. Czy muzyka pewnej tony, częstotliwości, czy co tam jeszcze do diabła może być? Czy to wszystko może wpłynąć na człowieka tak, żeby zaczął zabijać? Ty to mówisz poważnie? Porusznik skinął głową. Nie wiem co ci powiedzieć. To brzmi cholernie absurdalnie. Chyba sam o tym wiesz, prawda? Ale ponownie przytaknął. Widzisz, Greg, zetknąłem się z czymś, czego w żaden sposób nie potrafię wytłumaczyć. Chyba, że na serio rozważę możliwość, że muzyka mogłaby opętać tłum 150 osób i popchnąć tych ludzi do rozszarpania się nawzajem. Gregory popatrzył na przyjaciela szeroko otwartymi oczami. Potem potrzesnął głową i powiedział prawie szyftem. Jezu. Yes. Sprawdziliśmy wszystkie inne możliwości, jakie tylko przyszły nam do głowy. Bomba, która mogła ewentualnie zamienić całą publikę klubów w krwawą miazgę. Narkotyk, mogący wprawić ludzi w jakiś szał. Wszystko, dosłownie wszystko. Rozstrząsaliśmy najdziwniejsze i najbardziej absurdalne pomysły. I nic. Wielkie nic. Ani śladu materiału wybuchowego, ani śladu rzadkich alkaloidów lub nietypowych związków chemicznych we krwi ofiar. Tylko trochę koki, amfy. Są gówno zwykłe, krążące wśród publiki w klubach. Znaleźliśmy jedynie to. Sięgnął do teczki i wyciągnął foliową torebkę na dowody rzeczowe. W środku była winylowa płyta. Podał pakunek Gregoriem. Mogę wyjąć gołymi rękami? Tak, została dokładnie sprawdzona. Żadnych odcisków palców. Nic. Policjant patrzył jak przyjaciel z namaszczeniem niemal w nabożnym skupieniu. Wysuwa czarny krążek z folii. Gregory przysunął swoje krzesło do stojącego nieopodal biurka i zapalił stojącą na nim lampę. Posunął płytę do światła. to za dziwolog, rzekł po chwili przenosząc z powrotem wzrok na Aliota. Też się zastanowiłem. To wygląda jakby płyta była porysowana, rowki są niesymetryczne, tworzą jakby fale, jakieś wzory, ale wychodzi na to, że tak zostały wytłuczone. Gregory zdawał się głośno myśleć, Po mądzie zapytał... Próbowałeś tego słuchać? Nie mam w domu adapteru. odparł policjant niemal przepraszająco. Mogę oczywiście skołować, jakiś i przesłuchać na komisariacie, ale wolałem przyjść z tym najpierw do ciebie. Czy w ogóle da otworzyć? Przecież go zaraz zeskoczy z tych popieprzonych linii. Gregory popatrzył jeszcze raz na krążek, wzruszył ramionami i wstał. Sprawdźmy. Ruszył na zaplecze. Po chwili wrócił z niewielkim adapterem, który postawił na biurku tuż obok płyty. Sięgnął do plątaniny kabli zwisającej z tyłu urządzenia, trochę pomajstrował przy nich, po czym ruszył przez pokój, z dłoni dwa przewody, czerwony i niebieski. Stał chwilę trzymając je w ręku, podrapał się po głowie i odłożył niebieski. Podszedł do dużych kolumn o gustownej drewnianej obudowie i podłączył go do zestawu. Następnie wrócił do biurka i wziął w dłonie czarną płytę, trzymając ją za krawędzie delikatnie niczym jakiś klejnot. Marsz wstał i stanął za plecami przyjaciela. Krążek znalazł się w adapterze. Gregory wcisnął przycisk start, płyta zaczęła się obracać. Potem przesunął nad nią igłę, ta zaś delikatnie opadła, zagłębiając się w pofalowanych rowkach. Porusznik mógł przyjąć, że w tym momencie dostrzegł niewielki, ledwie zauważalny błysk, który przebiegł po winylowej powierzchni. Spojrzał, pytając na Gregorego. Przyjaciel odpowiedział mu tym samym. W głośnikach panowała cisza. Wum, wum. Elliot usłyszał pulsowanie krwi w żyłach i głośne walenie serca, a po chwili swój chrapliwy oddech. Wszystko wokół było czerwone. Spojrzał na swoje ręce, czerwień na swoje stopy, czerwień odwróconego do niego plecami mężczyznę. Czerwień. Kim jest ten facet pochylony adapterem? spytał się w duchu. Nieznajomy odwrócił się. Ręce, rozłożone szeroko na wysokości klatki piersiowej, rozciągały długi, czarny sznur. Jego oczy były kompletnie puste. Masz miał przez chwilę wrażenie, że skądś go zna. Po chwili odrzucił tę myśl. Facet zbliżał się powoli. Kabul już prawie dotykał szyi policjanta. Porusznik odtrzasnął się z odrętwienia i sięgnął do kabury pod pachą. Ręka zaplątała mu się w połem marynarki. W tym momencie tamten zrobił wymach nogą i pociął go, kopiąc tuż poniżej kolana. Elliot zachwiał się, zdołał wolną ręką chwycić człowieka z kablem do sweter, drugą próbując cały czas wydobyć pistolet. W momencie, kiedy zwalił się na podłogę, przygnieciony ciało nieznajomego, stał wreszcie wymacać kolbę i wyszarpnął broń. poczuł, że kabel zaczyna wrzynać mu się w szyję, coraz mocniej, zaciskany silnymi, kościstymi dłońmi. Przyknął lufę do skroni oprawcy. Wum. Ze zdumieniem rozejrzał się po pokoju. Leżał na podłodze sklepu Gregorego. Jego przyjaciel na niej spoglądając w osłupieniu to natrzymany przez siebie kabel zasilający zaciśnięty na szyi porusznika, to naprzecięty do swojej skronie pistolet. Policjant opuścił bronię. Obaj spojrzeli na siebie z bezbrzeżnym zdumieniem i strachem. Boże... Nieknął cicho Gregory, masując skroń i ciskając na ziemię kabel. Marsz podniósł się ciężko z podłogi. Do jego uszu dobiegł cichy trzask, jakby przypalonych korków. Odwrócił się. Sznur łączący jedną z kolumn z adapterów leżał na podłodze, strzelając małymi iskierkami. Końcówka przewodu była urwana i wciąż tkwiła w gnieździe na tylnej stronie obudowy głośnika. Musieliśmy wyrwać kabel w szamotoninie szepnął Gregory. W jego głosie brzmiał strach. Czysty strach graniczący niemal z paniką. Wyobrażasz sobie, co by było, gdybyśmy go nie wyrwali? Eliot skinął ponuro głową. Porucznik stał przed wejściem do klubu i wpatrywał się w afisz. Plakat był niemal identyczny jak ten, który widział dwa dni temu na miejscu zbrodni: diabelski show DJ Azana. Wypisano czcionką stylizowaną na płomienie. Ciarki przeszły mu po plecach. Za dwie pół godziny wcześniej siedział w swoim biurze w opustoszałym o tej porze budynku komisariatu. Dochodziła pierwsza w nocy, a on wytężył wzrok przy stałej lampce na biurku, usiłując uzupełnić dokumentację rzezi w klubie muzycznym. Wciąż wracał myślami do rozmowy z Gregorem i nie mógł się skupić na wypełnieniu odpowiednich rubryczek. Kiedy już obaj ochłonęli i łyknęli kilka razy z butelki, jaką Gregor miał ukrytą na zapleczu, tenże usiadł na krześle i stwierdził... — Chyba rozwiązałeś swoją sprawę. Elliot pokręcił głową. — Ktoś musiał przynieść tę płytę do klubu. Czy mówi ci coś pseudonim albo nazwisko Zan? DJ Zan? Przyjaciel podczasnął głową. — Nie, nigdy o kimś takim nie słyszałem. Ktoś, kto tak siebie nazywa, prowadził tamtej nocy imprezę w klubie, gdzie miała miejsce zbrodnia. Niestety, nic nie wiem o żadnym Zanie. Myślisz, że to on wymordował publikę przy pomocy tego diabelstwa? — Wskazał na płyto. Elliot wyruszył ramionami. Gregory patrzył na niego. Oskarżenie muzyki o zły wpływ na ludzką psychikę ma długą tradycję. Artyści zawsze postrzegali byli jako czciciele szatana, czarownicy. W XX wieku oskarżenia nie ustały. A roboczy Johnsonie mówiono, że zawarł pak z diabłem, aby stać się najlepszym żyjącym bluesmanem. Jimmy Page'a, Sled Zeppelin oskarżano praktyki czarnokrzęskie które miały zapewnić grupie popularność, a potem ściągnąć na nią nieszczęście. Szczególnie często utrzymywano, że rok ma negatywny wpływ na dzieci, Weźmy choćby afery z udziałem Judas Priest czy Ozego Osborne'a ich utwory miały skłaniać jakoby do przemocy i popełnienia samobójstwa. A co z tym, co twierdzą, że płyty niektórych grup zawierały satanistyczne przesłania? Czy puszczone od tyłu ujawniają niezwykłe treści pany na cześć księcia ciemności czy jakichś mrocznych bóstw? Wszyscy, poza gasko fanatyków, biorą to za bzdury. A nie są to bzdury? Marsz popatrzył Gregorem w oczy. Oczywiście, że są. Nadal uważam, że to brednie, ale nie da się ukryć, że muzyka działa na ludzi. Mówi się, że utwory o rytmie szybszym niż bicie serca powodzają człowieka, zaś te wolniejszym uspokajają, koju. Ta płyta to coś zupełnie innego. Mówiłeś, że to może specyficzne częstotliwości albo tony nagrane na płycie mogły tak podziałać na bawiących się w klubie, potem na nas. A ja twierdzę, że to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek wytłumaczalnym zjawiskiem akustycznym czy biologicznym. To coś innego, specjalnego. Nie wiem co, nie pytaj. Jedyne co wiem, co myślą, że powinieneś jak najszybciej pozbyć się tego krążka. Spal go, wyrzuć do rzeki, cokolwiek. I módl się, żeby nikt kiedykolwiek nie położył na nim igłę adapteru. Elliot siedział przy policyjnym biurku, wspominając ostatnie słowa Gregorego. Płyta leżała obok. Przykroł jednak stosem papierów. Nie chciał patrzeć na zdobiące ją tajemnicze znaki. Miał wrażenie, że gdyby zaczął im się zbyt długo przyglądać, płyta sama zaczęłaby się obracać i niepotrzebna byłaby igła, by usłyszeć tajemniczy zew czarnego winylu. Zadzwonił telefon. Wyciągnął w jego kierunku dłoń. Zawahał się jednak na chwilę. Spojrzał na biurko. pod pokrytych jego zamaszystym pismem kartek wstawała czerni płyty. Pospecznie na notesem i podniósł słuchawkę. Porusznik marsza, o co chodzi? Cisza. Jedynie coś w tle, jakby odległo dudnienia ostrej, dyskotekowej muzyki. Szuka pan Zana, prawda? Odezwał się głos w słuchawce, naturalny, metaliczny. Elot niemal wstrzymał powietrze. Odparł, siląc się na spokój. Tak. Dziś wieczorem gra w klubie Mouth of Madness. Show zaczyna się o pierwszej w nocy. Trzask odkładania słuchawki i długi, dudniący w uszach sygnał. Niespełna 30 minut później poróżnik Elliot Marsh stał przed wejściem do klubu wpatrując się w afisz. Rozejrzał się po pustej ulicy i sprawił broń skrytej pod marynarką kaburza. Odetchnął głęboko, pchnął drzwi i wszedł do środka. Tuż za progiem stał bramkarz pobierający opłaty za wstęp. Szeroki w barach osiłek z kolczykiem w nosie i przy ciasnym czarnym podkoszulku popatrzył na marynarkę oraz krawat porocznika, uśmiechając się pod nosem. Elliot wręczył mu pieniądze i nie odwracając się ruszył do sali niewielkim zaśmieconym korytarzykiem. Łomot, lejący się z głośników, uderzył go w uszy jak młot. Pomieszczenie wypełnione było ludźmi, podrogującymi ekstatycznie do coraz szybszego rytmu. Pachniało potem i marihuaną. Wirujący tłum ginął w delikatnej, czerwonawej poświacie, gdzie niegdzie rozedrganymi smugami stroboskopów. Eliot zaczął przepychać się w kierunku sceny. Wpadł na niego jakiś chorobliwie chudy chłopak z zawieszonymi na szyi gwizdkiem, lecz policjant odepnął go zdecydowanie. Tamten to coś pod nosem, za chwilę jednak został połknięty przez kolorowy tłum. Mniejsza odległość dzieliła porócznika od sceny, tym większy ból narastał w jego uszach. Kiedy dotarł do krawędzi podwyższenia, jego głowa niemal pękała od hałasu. Marsz wyciągnął szyję, starając się dostrzec, kto stoi za konsoletą. Postać DJ-a ginęła jednak w spowijającym scenę w sztucznym dymie, który dusił, wdzierając się do nosa i szczepiąc w osze. Policjant podskoczył i wdrapał się na scenę. Gdzieś z zagłośnika wychynął ochroniarz z góry starając się zepchnąć w tłum. Eli wziął szeroki zamach i wyżnął go od dołu w szczękę. Myszek zachwiał się i runął w tańczących pod sceną tłum. Ten rozwarł się na chwilę i ochroniarz zniknął wśród spoconych podrygających ciał. Porusznik ruszył w stronę konsolety. Pomiędzy oparów udało mu się wyłowić zarys pochylony nad terem sylwetki. Spostrzegł postać odzianą w dużą workowatą bluzę z obszernym, skrywającym twarz kapturem. Ty jesteś za... — wrzasnął, starając się przekrzyczeć muzykę. Jego dłoń spoczywała na kolby pistoletu. Postać milczała, kołysała się jedynie ponad wirującą płytą. Porusznik stanął tuż obok DJ-a i złapał go za ramię. W tym momencie muzyka ucichła i tłum zastygł, niczym zaczarowany. Cisza była niemal ogłuszająca. Elliotowi rozweniło się w uszach. – Ty jesteś ZAN? – powtórzył wyjmując pistolet. Tłum nie wydał najmniejszego dźwięku. Spod sceny patrzyło na nich tępym wzrokiem ponad sto nieruchomych, mulczących twarzy. Nagle policjant poczuł mocny ścisk na swojej dłoni, spoczywającej na ramieniu człowieka w kapturze. Chwyt wzmocnił się. Nieznajomy oderwał dłoń marsza od swojego ramienia i skierował ją w stronę gramofonu, na którym porusznik dostrzegł płytę zupełnie inną, niż ta, która znajdowała się tam zaledwie przed momentem. Czarny krążek ozdobiony był niepokojąco znajomymi symbolami. Palce marsza dotknęły zimnego winylu. Jego ciałem strząsnął dreszcz, poczuł ciepło rozlewające się po całym ciele. Powierzchnia płyty zalśniła delikatnie. Odwrócił się, starając się dostrzec, ukryto w cieniu kaptura twarz. Spojrzała na niego jedynie ciemność. Teraz ty spróbuj odezwał się metaliczny głos. Policjant nie był pewien, ale wydawało mu się, że słyszał go już w telefonicznej słuchawce. Poczuł, jak płyta pod jego palcami zaczyna wirować. i Igła opadła, zagłębiając się wyżłobione w niej rowki. WUM! Z trudem otworzył posklejane czymś ciepłym, lepkim oczy. W nozdrzach zaświdrował go metaliczny zapach. Rozejrzał się Leżał na scenie klubu. Poniżej piętrzyły się porozszarpywane ciała. Całe pomieszczenie spływało krwią. Po postaci w kapturze nie było najmniejszego śladu. Spróbował wstać, ale nagle poczuł w boku okropny ból. Dotknął dłonie bolącego miejsca. Miał okropną ranę postrzałowo na marynarce i koszuli. Szybko powiększała się czerwona plama. Dopiero teraz dostrzegł, że w drugiej ręce wciąż trzyma pistolet. Powąchał rufą. Śmierdziała prochem. Położył głowę na deskach sceny i spojrzał w sufit. Spadła z niego kropla krwi i rozprysła się na policzku. Jeszcze raz. Kap, kap. Nie wiedział, jak długo leżał w bezruchu. Z odrętwienia wyrwały go jakieś pełne napięcia głosy. Ktoś klął głośno, ktoś mówi coś szybko piskliwym nerwowym tonem. Ktoś zwymiotował... Eliot usłyszał kroki. Deski sceny zaskrzypiały. Sapnął cicho. Jeden żyje! Szybko, dajcie lekarza! Rozległo się tuż obok. Za chwilą Eliota oślepił promień latarki, którą zaświecono mu prosto w oczy. Część dłoni ujęła go pod głowa. Muzyka! zdołał wycharczyć. Poczuł jak na ustach błękają mu bombarki ślinnej krwi. Muzyka! Maj 2001 Muzyka Błażej Lindner Produkcja Michał Kaczanka-Czmarek Czytał Jacek Brzezowski